Trzecią sprawą dotyczącą gospodarki przestrzennej w Sopocie jest y, propozycja rozładowania korków na Alei Niepodległości i właściwie jak, jak Pan myśli o tym, jaka przyszłość leży, jaka przyszłość jest przed Aleją Niepodległości, co może się stać z tymi terenami? Czy bliska jest Panu idea tunelu, innego jakiegoś rozwiązania, które by rozładowywało korek, który jest tak naprawdę nie tylko Sopockim problemem, jest głównie problemem tranzytowym, problemem całego Trójmiasta? Więc właśnie, to jest inwestycja na pewno metropolitalna i na pewno niepokojące jest to, że tak naprawdę tych działań metropolitalnych nie ma podejmowanych w tej chwili prawie wcale. Można wręcz powiedzieć, że między Gdynią, Gdańskiem, a Sopotem wciąż iskrzy. Faktycznie Sopot z Gdańskiem w jakiś sposób się dogadał w sprawie hali. Natomiast no to, to zostawmy temat, bo jest to na pewno inwestycja, którą wielokrotnie krytykowałem i uważam, że jej realizacja no, nie była dobrze przemyślana, powiedzmy delikatnie tak. Natomiast pozostałe, w zasadzie wspólne przedsięwzięcia nie wychodzą. Tak? Do tej pory jakieś skorelowanie ze sobą komunikacji miejskiej w całym Trójmieście zupełnie nie wyszło i, i nie funkcjonuje. nie ma W zasadzie pozostałych działań metropolitalnych nie ma praktycznie wcale. Tak? Nie ma żadnych decyzji dotyczących właśnie układu komunikacyjnego, nie ma żadnych decyzji dotyczących jakichś wspólnych inwestycji, z lotniskiem jest rywalizacja między Gdynią i Gdańskiem. Gdańsk w zasadzie jest zajęty budową własnych inwestycji związanych z Euro 2012. To na pewno jest w tej chwili trudny partner do rozmów metropolitalnych i w związku z tym Szkoda, że, że to trochę zaniedbano te, te sprawy metropolitalne, a ta inwestycja na pewno przerasta w dzisiaj możliwości finansowe Sopotu, zwłaszcza, że ta sytuacja budżetowa po rządach Jacka Karnowskiego nie jest dobra. W związku z tym nie możemy myśleć o jakichś bardzo y, szerokich inwestycjach. To źle, to szkoda i dlatego to co wspomniałem o hali, koszty, które włożyliśmy w halę widowiskowo-sportową, czy które będziemy musieli jeszcze wkładać, tak naprawdę wystarczyłyby według szacunków niektórych osób na przynajmniej jedną trzecią, jedną drugą kosztów tunelu, y, jakiegoś y, powiedzmy niezbyt drogiego tunelu pod Sopotem. Tak więc to byłby istotny wkład własny w tą inwestycję. Nie wiem czy mieszkańcy Sopotu i stąd ja właśnie... Y, zostawiałbym takie decyzje o tak poważnych wydatkach mieszkańcom. Co wolimy? Czy wolimy być może taką halę widowiskowo-sportową, organizację imprez, czy wolimy układ komunikacyjny, który jest pewnym przedsięwzięciem metropolitalnym? Ja nie chciałbym rozstrzygać dzisiaj, czy to powinien być tunel pod Sopotem, czy to powinna być estakada nad torami kolejowymi, która wydaje się zupełnie sensownym rozwiązaniem, to zależy przede wszystkim od tego, jaki jest koszt wykonania jednego dru i drugiego rozwiązania. Tu y, Sopot, mimo tego, że tyle się mówiło o tunelu, tak naprawdę nie zrobił żadnej y, y, w pełni wartościowej wyceny y, tego rozwiązania. Ja nie wiem tak naprawdę, ile taki tunel by kosztował. Mówi się o kosztach od 1,5 miliarda do 7 miliardów, czy, czy nawet więcej. Y, no wydaje się, że, że to są jednak y, zbyt ogólne, y, zbyt ogólna wycena. Potrzebna by była, żeby podjąć sensowną decyzję przez mieszkańców tak naprawdę, potrzebna by była ocena przede wszystkim kwestii ekonomicznych, jaki byłby koszt wykonania jednego i drugiego rozwiązania, ale łącznie z wszystkim, czyli jeżeli kopiemy kupie, tunel, to być może zniszczymy jakąś część, nie wiem, budynków, może instalacji, musimy to uwzględnić, a więc, a więc w pełni obiektywna wycena, nie tak jak w przypadku hali, że, że zapomnieliśmy o wyposażeniu, zapomnieliśmy o drogach dojazdowych, no to, to nie tak należy przygotowywać wycenę dla mieszkańców, końców do podjęcia decyzji, a więc pełna wycena zarówno kosztów tunelu, jak i estakady nad torami. Być może jakiegoś jeszcze innego rozwiązania. Ja nie wykluczam, że pojawi się jakieś jeszcze ciekawsze rozwiązanie poprowadzenia drogi jakimś, być może zapewnienia tylko odpowiedniej jakości dojazdów do obwodnicy, bo ja o to apelowałem podczas prac nad rozwiązaniami komunikacyjnymi dotyczącymi hali, żeby w, to rozwi w, te, w te rozwiązania od razu włączyć poszerzenie zdecydowanej ulicy spacerowej, tak żeby ci, którzy jadą od Gdańska mieli bardzo łatwy dojazd i szybki, bo ja często sam jeżdżąc samochodem skorzystałbym z dojazdu do obwodnicy, jeżeli on by oznaczał, że, że to jest 2-3 minuty dojazdu i, i nawet nadkładam drogi, ale oszczędzam czasu. Tak? Natomiast jeżeli tak będą wyglądały dojazdy jak dzisiaj od strony, od jednej i drugiej strony Sopotu, no to faktycznie to, to nie zachęca do zjechania na obwodnicę i w związku z tym to, są, to jest kolejna sprawa, którą jakby tu też zaniedbano. Tak więc uważam, że pierwsza sprawa to jest kwestia ekonomiczna czyli koszty wykonania każdego z rozwiązań. Druga sprawa to jest kwestia możliwości technicznych. No i dopiero wtedy przy tym pełnej informacji podjęcie decyzji przez mieszkańców, które z rozwiązań wybieramy. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie konsultacji społecznych na, przykład, na przykładzie Nowego Dworca. Czy uważa Pan, że uzasadnione jest formułowanie pytań o nowe inwestycje w taki sposób, że albo nowy dworzec, Albo to, co jest teraz, albo wielka inwestycja, albo nie robimy nic. Czy nie można tego sformułować inaczej? Jak Pan, Pan by sformułował pytanie do mieszkańców odnośnie nowych inwestycji. Czy stawiałby Pan jakąś taką wyraźną krawędź pomiędzy nic nie robieniem, a robieniem gigantycznych budynków? Znaczy, no przede wszystkim moim zdaniem konsultacji społecznych na temat wszelkich inwestycji i nie tylko nie można robić na zasadzie zadawania jednego pytania, bo to nie są żadne konsultacje moim zdaniem. To, to musi być jednak rozmowa, to musi być spotkanie, to musi być przedstawienie całości sprawy. I tu bardzo często brakuje tego typu, tego typu rozwiązań w konsultacjach społecznych w Sopocie, które są rzekomo robione. Ja te konsultacje oceniam bardzo negatywnie. Wręcz uważam, że niekiedy blokuje się rozmowę z mieszkańcami, bo odnośnie dworca no, no, jakieś konsultacje społeczne odbyły się, natomiast na przykład odnośnie tak. budynku, no, tak to nazywane jest, tak? Ja, konsultacjami społecznymi nazywano też to, że, że wyszczególni się 15 inwestycji i z tego mają mieszkańcy zaznaczyć, które ich cieszą bardziej, a które mniej. I to, to też nazywano konsultacjami prezydent Karnowski podczas sesji Rady Miasta. Bardzo często posługiwał się tym i mówił, że tyle i tyle procent poparło takie rozwiązanie, takie rozwiązanie. To oczywiście była nieprawda, bo to ci mieszkańcy, no wiadomo, jeżeli się przedstawi no, tylko no, jeden zapis, no, to... No, no. Pewnie prawdą był wynik. A... Tak, dokładnie, ale kwestia jest tego, jak przedstawi się tą informację mieszkańcom. I stąd ja niestety odczuwam, że obecne władze, ale to zarówno prezydent Fułek, jak i prezydent Karnowski, obydwa i uważam, że w taki sam sposób podchodzili, oni nie chcieli usłyszeć opinii mieszkańców, tylko chcieli po prostu przeforsować swoją wersję. I to widać po konsultacjach w sprawie Grodziska, to widać było po konsultacjach w sprawie wieżowca na Brodwinie, że tam po prostu prezydent Karnowski wpadł, przerwał w zasadzie te konsultacje, zrobił coś, co, co jest moim zdaniem zupełnie niedopuszczalne. Nie wiem, czego się obawiał, bo to tak jakby się obawiał rozmowy z mieszkańcami. Ja uważam, że w kwestii na przykład wieżowca na Brodwinie popełniono ogromną manipulację, bo tak naprawdę prezydent Karnowski miał możliwości ku temu, żeby uchwalić miejscowy plan, który dopuszczał tam budownictwo jednorodzinne i to należało zrobić dawno, należało zrobić od samego początku, jak tylko wiadomo było, że inwestor będzie planował jakąś inwestycję, po to, żeby uchwalić chronić miasto przed ewentualnym odszkodowaniem. Dzisiaj stoimy w sytuacji takiej, że faktycznie badając jako komisja rewizyjna całą tą sprawę, no nie, nie da się nie uznać, że miasto popełniło ogromne zaniedbania w tym zakresie. I to nie są zaniedbania, które po prostu ktoś popełnił sobie błąd i tyle, to są zaniedbania, które mieszkańców Sopotu mogą kosztować określone pieniądze i to jest bardzo źle, bo można było rozwiązać sprawę zupełnie inaczej i mieć zupełnie inną pozycję wyjściową do rozmów z inwestorem, ale z drugiej strony też nie uważam, że akurat w tym Przypadku, w przypadku Brodwina nie należy w ogóle rozmawiać, bo y, tak jak w przypadku partnerstwa prywatno-publicznego, na przykład odnośnie dworca, my możemy wymagać od tego inwestora, żeby on w zamian za jakieś korzystne dla siebie zapisy, za jakąś y, za możliwość zarobkową, żeby zrobił coś dla miasta. I to jest tylko kwestia znowu do oceny, ile ten inwestor jest gotów dać i czy mieszkańcom to pasuje, czy nie.